Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień szósty. Polecę ci książeczki, Mateusz. Przy czym mówiłem już o jednej z nich, na pewno, ale teraz chcę powiedzieć o, o tak naprawdę To są kolorowanki dla dzieci, bo to są tylko takie rzeczy, które mogę jestem w stanie teraz <głosy> kupić. <głosy> Nie, jest taka e, seria książek napisana przez kolesia, który jest aktorem czytającym audiobooki. Czytał audiobooki, aż stwierdził, że napisze własne książki fantazy, że ma dobry pomysł. I napisał coś... to. Jest on jest takim modelem, LLM, że tyle książek się naczytał, że mówi, teraz jestem w stanie wymyślić, mówić, i to będzie książka moja własna. Myślałem, że masz na myśli modelem takim, co modeluje ubrania, i wyobraziłem sobie, że modelował tyle ubrań, że jest w stanie uszyć zaibisty garnitur teraz. <głosy> <głosy> nie, no to, to, to, to by było tak samo, jak, to, to mniej więcej tak sama jakość, jeśli chodzi o czytanie GPT. Ale słuchaj, on wymyślił, on wymyślił coś, znaczy nie wymyślił, ale on pisze w takim nurcie dosyć nowym, mam wrażenie, który nazywa się Cozy Fantasy, czyli jest to książka fantasy, w której są bardzo niskie stawki. Nie jest to o zabijaniu, wiesz, władców ciemności, tylko jest o czymś małym, dziejącym się w świecie fantazy. I pierwsza część nazywa się Legends in Lattes i pewnie o niej mówiłem. Jest o orczycy wojowniczce, która zostawia przygody za sobą i przechodzi na emeryturę, otwierając kawiarnię w takim małym mm, miasteczku. Mówiłeś tak. Mówiłem to. Później była druga część, która była trochę słabsza, bo troszeczkę powielała ten sam motyw. Eee, I teraz jest część trzecia, która jest tutaj opisana jako druga, bo no, on pomieszał trochę z kolejnością później. Która robi coś zupełnie odwrotnego. Opowiada o postaci, która właśnie wiedzie dosyć spokojne życie i zostaje wplątana w przygodę. I ta najnowsza książka uważam, że jest fenomenalna, jest równie dobra jak ta pierwsza. Nazywa się Brigands and Bread Knives. Eee, jest naprawdę bardzo dobra. Wiem, że pierwsza, ta legendy i Latę, była wydana w Polsce po polsku. Nie wiem jak kolejne, zakładam, że również będą, bo wydaje mi się, że są bardzo popularne. Naprawdę polecam, bo um, to jest właśnie taki klimat takiej spokojnej przygody przeżywanej przez normalną osobę. Troszeczkę można to porównać może do Hobbita, e, tylko również właśnie z niższymi stawkami. Wszystko, wszystko jest tak jakbyś spojrzał na rzeczy w, dziejące się w takim Hobbicie i spojrzał na to z bardzo przyziemnej perspektywy. <głos> z dużą dozą e, takiego uczucia i przyjaźni. Po prostu bardzo fajne. Taki miód na serducho trochę czytanie tych książek. One też nie są zbyt długie więc jak szukasz czegoś krótszego to również jest fajna sprawa. Polecam polecam polecamkę. Bardzo fajnie ja mam fajną rozkminę na ten temat. W ogóle tak sobie pomyślałem że właściwie jest to dosyć śmieszne że masz tak odjechanych Amerykanów jeśli chodzi o no o komfort życia i tak dalej, że mówią hm, naczytałem się tych wszystkich, wiesz, bo zobaczyłem jedną władcę pierścieni i zobaczyłem tam orki e Pograłem z kimś tam w DD, a w sumie to sam mieszkam na małym miasteczku, gdzie życie toczy się wolno i tam robią laty, więc mm. <laughs> mówią, pisz o czym pisz co, pisz coś, o co, co znasz. Pisz, <laughs> pisz o czym to znasz. To. Więc wiem o tym, jak czy co robi latę i sumi sumie. Tyle, nie? <laughs> Że moje, życie, moje życie jest jakby w Polsce, tam, wiesz, ludzie zapierdalają w dwie strony pod górę, po śniegu, w kolanach, walczą z komuną i tak dalej na ulicach, z, nie wiem. A tam ja zrobiłem książkę, napisałem książkę o Urczycach i Late i Sumi. Czy, czytałem hobbita i ten fragment z ucztą. Na początku był najciekawszy, więc stwierdziłem, napiszę całą książkę, tylko to będzie ta uczta. No dokładnie, jednak z bohaterem jedną. No, bo, no, zbombardujmy ludzi w gazie, a przy okazji napiszmy książkę o tych. Nie, jest, nie wiem, dlaczego te rzeczy w kontraście. Są dla mnie tak zabawne całkowicie, że masz, że koleś, który bierze sobie temat fantazy i może w tym świecie napisać wszystko. I wybiera, żeby było coś bardzo cozy i bezpieczne. Dlaczego? Bo prawdopodobnie nie tylko mu jest łatwiej o tym pisać. Prawdopodobnie te problemy zrezonują z ludźmi w Ameryce, którzy będą poczytać. Ich problemy to są faktycznie late w Starbucksie. No ale wiesz, jest to dosyć przewrotne, przewrotny i zabawny pomysł, że bierzesz świat, w którym zazwyczaj dzieją się epickie i niestworzone rzeczy i piszesz wewnątrz tego świata coś zwykłego i znajomego. Nie ja że nie. Bardzo fajne, bardzo bardzo dobry gry w ten sposób wychodzą, kiedy bierzesz no, na przykład Moonlighter, nie? ten standardowy motyw, że jesteś kolesiem, który chodzi po podziemiach, zbiera e, ekwipunek po, e, po starych podróżnikach i sprzedaje go za dnia w sklepie, żeby Ej, w to miałem te zagrać. Nie ja ja ja powiem, Moonlighter, Moonlighter 2. O, grałeś w... e... No pierwszego przyszedłem już dawno. To była jedna z lepszych gier, a teraz chyba wyszła dwójka jakoś tak niebawem i zakładam, że będzie niesamowita w kosmos. Nice. Jako taka cool. gra, która będzie cool jako taki to, to jest taki klasyczny roguelike, nie taki e, taki ala Binding of Isaac.